Zielony jak większość fentów na świecie, nagrodzony złotym medalem na targach Polagra Premiery 2014 w Poznaniu. Ciągnik fent 824 Wario S4. Czym takim on się zasłużył, że dostał złoty medal? Bo ani nie jest największy, ani nie jest najmniejszy. W czym jest naj? Naj jest w tym, że jest najbardziej techniczny. To znaczy, rozwiązania techniczne zastosowane w tym ciągniku są. Bardzo rzadko spotykane w innych ciągnikach, a często nawet w ogóle nie spotykamy. Na przykład jakie to są rozwiązania? Na przykład pierwsze z brzegu przekładnia Wario. Jako jedyna przekładnia potrafi działać w zupełności bez prądu, będąc w 100% przekładnią bezstopniową. Czego nie mogą zrobić inne przekładnie. Jest to czysto przekładnia bezstopniowa, bo nie ma tutaj żadnych biegów. W przekładni nic się nie załącza, nie przełącza. Czyli nie ma szans się zepsuć. Wszystko ma szansę się zepsuć, ale oczywiście charakteryzuje się dużą żywotnością. Jeżeli samoloty spadają, to i przekładnia Wario ma się szansę popsuć. Jeżeli operator nie zadba o to, aby ją odpowiednio użytkować traktować. i traktować. Widzę tutaj z przodu ciągnika jest wyprowadzony cały szereg różnych elementów. Co to jest? Hydraulika, pneumatyka, jakiego, jakiego typu są wyprowadzenia? Jeśli chodzi o połączenia, które mamy tutaj z przodu, mamy oczywiście hydraulikę. W tym ciągniku je widzimy jedno wyjście hydrauliczne, możemy mieć je dwa czyli dwa siłowniki dwustronnego działania możemy podczepić. Eee, mamy złącze szybkiego powrotu, mamy również złącze elektryczne, żeby zasilać chociażby oświetlenie drogowe, jeżeli będziemy mieli coś tutaj z przodu jeszcze dodatkowo zawieszone. Mamy przedni podnośnik, który służy do zaczepienia eee, Czegokolwiek nam tu, się, czegokolwiek sobie zapragniemy z przodu, jeżeli jest tylko przystosowane do zaczepienia na przedni tus. W tym ciągniku fizycznie nie jest zamontowany, ale możemy mieć zamontowany przedni wałek. Przedni wałek charakteryzuje się wysoką sprawnością, bo jest napędzany bezpośrednio od wału korbowego silnika. A o co chodzi z tą przednią osią amortyzowaną? To chodzi tylko o komfort, czy również kwestie wydajności wchodzą w grę? Głównie chodzi o komfort. Komfort i bezpieczeństwo. Przy dużych prędkościach, a te ciągniki mogą poruszać się z prędkością 60 km na godzinę, przy zaczepionych maszynach z tyłu ciągnika, każdy ciągnik ma tendencję do balansowania na tylnej osi. Mając przednią oś amortyzowaną, zapewniamy dłuższy kontakt przedniej osi z podwoziem, a tym samym yy, przedłużamy możliwość sterowania ciągnika. A, czyli w przypadku awaryjnego hamowania, krótko mówiąc. E, nie, nie, nie. W przypadku, kiedy nadmiernie rozbujamy ciągnik na przykład, przed, przód ciągnika będzie się podnosił, ale z racji tego, że my mamy amortyzowaną oś i mamy możliwość wychylenia na siłownikach, OŚ będzie jak najdłużej utrzymywała kontakt z podłożem. A tu widzę, że Państwo nawet zaznaczyliście sobie niezależny układ hydrauliki zewnętrznej. O co chodzi? Każdy Fent ma niezależny układ hydrauliki zewnętrznej. Mamy dwa obiegi oleju. Jeden obiekt to jest skrzynia przekładniowa. Drugi obiekt to jest ten olej, który... Hydraulika zewnętrzna, czyli to, co z ciągnika wypompowujemy. Na przykład podnosząc przyczepę, obracając pług, zmieniając znaczniki. Chodzi o to, aby... E, wiadomo, hydraulika zewnętrzna wprowadza jakieś zanieczyszczenia do oleju. E, aby te zanieczyszczenia nie dostawały się do przekładni, e, po prostu został stworzony drugi, drugi obieg hydrauliczny. Mamy możliwość wtedy oczywiście wypompowania większej ilości oleju do maszyny, bez szkody dla przekładni, bo w przekładni jest cały czas ten sam poziom oleju, a olej hydrauliczny zmienia swoją ilość w, w zbiorniku hydraulicznym, w zależności od tego, jak on jest używany.